Rozdział siódmy Piątego dnia, znów dzięki barankowi, odkryłem sekret z życia małego księcia. Zapytał mnie z pośpiechem, bez wstępu, jakby rzucając we mnie owocem długiej, milczącej medytacji. Jeśli baranek je krzewy, to czy lubi też kwiaty? Baranek je wszystko, co napotka. Nawet kwiaty z cierniami? Tak. Tak. Cierniste kwiaty także. A te ciernie służą do czegoś? Tego nie wiedziałem. W tym momencie byłem bardzo zajęty kolejnymi próbami odkręcenia pewnej śruby zbyt mocno przymocowanej do silnika. Zmartwiony uszkodzeniem, które okazywało się coraz poważniejsze, i myśląc o wyczerpujących się zapasach wody, obawiałem się najgorszego. Do czego służą ciernie? Mały książę nigdy nie rezygnował z raz zadanego pytania. Poirytowany śrubą odparłem bez zastanowienia. Ciernie nie służą do niczego. To czysty przejaw złośliwości kwiatów. Och, ale po chwili rzucił mi z urazą. Nie wierzę ci. Kwiaty są słabe, naiwne. Usiłują dodać sobie pewności siebie. Ufają, że dzięki cierniom staną się groźniejsze. Nie odpowiedziałem. W owej chwili powiedziałem sobie, jeśli ta śruba nie przestanie się opierać, Usunę ją jednym uderzeniem młota. Mały książę ponownie zakłócił moje rozmyślania. A ty uważasz, że kwiaty... Ależ nie, ależ nie, wcale tak nie uważam. Odpowiedziałem byle co. Ja zajmuję się poważnymi sprawami. Popatrzył na mnie zdumiony. Poważnymi sprawami? Widział mnie pochylonego nad jakimś bardzo dla niego brzydkim przedmiotem, z młotem w dłoni i z palcami utytłanymi smarem. Mówisz zupełnie jak dorośli. Trochę mnie to zawstydziło, ale on kontynuował bezlitośnie. Wszystko mylisz, kręcisz wszystko. Był naprawdę poirytowany. Jego pełne złota włosy poddawały się wiatrowi, gdy potrząsał głową. Znam planetę, gdzie mieszka pewien purpurowy pan. Nigdy nie udało mu się powąchać kwiatka, popatrzeć na gwiazdę, pokochać kogoś. Jego jedynym zajęciem jest dodawanie i cały dzień powtarza zupełnie jak ty. Jestem poważnym człowiekiem, jestem poważnym człowiekiem. I mówiąc to, nadyma się z dumy, ale to nie człowiek, lecz grzybek. Grzyco? Grzybek! Mały książę aż zbladł ze złości. Od milionów lat kwiaty wytwarzają ciernie Od milionów lat mimo cierni Baranki zjadają te kwiaty I uważasz, że niepoważne jest poszukiwanie Odpowiedzi na pytanie Dlaczego tak się wysilają i produkują ciernie Które nie służą do żadnego celu? Wojna baranków z kwiatami nie ma znaczenia? To nie ma więcej wagi i znaczenia Niż dodawanie w wykonaniu grubego, purpurowego pana? A jeśli znam Pewien niepowtarzalny kwiat, który poza moją planetą nie występuje nigdzie na świecie, a który mały baranek może zniszczyć w okamgnieniu. Od tak, pewnego ranka, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co robi, czyż to nie jest istotne? Zaczerwienił się, a potem kontynuował. Jeśli ukochasz kwiat, który istnieje w jedynym egzemplarzu pośród milionów gwiazd, to patrząc na niego czujesz się szczęśliwy. mówisz sobie. Mój kwiat jest gdzieś tam. Lecz jeśli baranek zje ten kwiat, wówczas nagle wszystkie gwiazdy zgasną. I to nie jest ważne? Nie był w stanie powiedzieć nic więcej. Nagle wybuchnął płaczem. Zapadła noc. Porzuciłem narzędzia. Mój młotek, śruba, pragnienie i śmierć straciły znaczenie. Na pewnej gwieździe, planecie, na mojej planecie Ziemi, Mały książę potrzebował pociechy. Wziąłem go w ramiona, ukołysałem go i powiedziałem. Kwiat, który kochasz, nie jest zagrożony. Barankowi narysuję kaganiec, a kwiatkowi dla ochrony przed barankiem dam klosz. Narysuję ogrodzenie wokół Twego kwiatu. Nie bardzo wiedziałem, co powiedzieć. Czułem się bardzo niezręcznie. Nie wiedziałem, jak do niego dotrzeć, jak mu współczuć. Świat łez jest tak bardzo tajemniczy. Rozdział ósmy. Szybko zacząłem poznawać bliżej ten kwiat. Na planecie małego księcia było zawsze dużo zwykłych kwiatów, ozdobionych pojedynczym rzędem płatków, które ani nie zajmowały wiele miejsca, ani nikomu nie przeszkadzały. Pojawiały się naraz w trawie, a potem gasły wieczorem. Ta róża rozwinęła się pewnego dnia. Niespodziewanie. Z ziarenka przygnanego niewiadomo skąd i mały książę przyglądał się z bliska wodyżce, która była zupełnie niepodobna do innych. Mógł to być nawet rodzaj baobabu. Ale krzaczek szybko przestał się rozwijać i zaczął wypuszczać kwiatek. Mały książę. Asystując przy wzrastaniu olbrzymiego pączka, czuł w głębi duszy, że wyłoni się z niego jakieś cudowne zjawisko. Lecz róża ustawicznie kontynuowała we wnętrzu swą toaletę, upiększała się w zielonej komnacie. Dobierała starannie kolory. Ubierała się powoli, dopasowywała kolejne płatki. Nie chciała wychylić się na zewnątrz pomarszczona jak jakiś mak zdecydowała się na pojawienie w pełnym słońcu swej urody. Och tak, była pełna kokieterii. Jej tajemnicza toaleta trwała wiele dni, a potem nastąpił ten ranek akurat w momencie, gdy wschodziło słońce, kiedy róża się pokazała. Pomimo długotrwałych, precyzyjnych zabiegów powiedziała ziewając. — Budzę się z takim trudem — Proszę o wybaczenie, jestem jeszcze całkiem potargana. Mały książę nie mógł powstrzymać swego podziwu. Ależ pani jest piękna! Prawda, odpowiedziała róża ze słodyczą. I do tego urodziłam się równocześnie ze słońcem. Mały książę dobrze odgadł, że róża nie jest zbyt skromna, ale była przecież taka wzruszająca. To chyba pora na śniadanie, dodała wkrótce. Czy byłby pan tak miły, żeby pomyśleć i o mnie? Więc mały książę, nieco zażenowany, odszukał konewkę ze świeżą wodą i obsłużył róże. Wkrótce zaczęła zamęczać go swą nieco naburmuszoną próżnością. Na przykład pewnego dnia, mówiąc o swych czterech kolcach, rzekła do małego księcia. Jeśli o mnie chodzi... Mogą tu przyjść nawet tygrysy z groźnymi pazurami. — Na mojej planecie nie ma tygrysów — zaoponował mały książę. — A poza tym tygrysy nie jedzą trawy. — Nie jestem trawą — odparła słodko róża. — Proszę, niech pani mi wybaczy. — Nie obawiam się zresztą wcale tygrysów, natomiast jestem bardzo wrażliwa na przeciągi. Czy nie ma pan czasem? Parawanu? — Bardzo wrażliwa na przeciągi. — To fatalne dla roślinki — zauważył mały książę. — Ta róża jest bardzo skomplikowana. — Wieczorem proszę okryć mnie kloszem. Strasznie tu pana zimno. Niezbyt korzystna jest ta lokalizacja. Tam, skąd pochodzę... W tym miejscu zamilkła. Przybyła pod postacią ziarenka — nie znała żadnego innego miejsca. Upokorzona, zdawszy sobie sprawę z tego, jak naiwnie próbowała przemycić kłamstwo, zakaszlała dwa lub trzy razy i zdecydowała wywołać w małym księciu poczucie winy. — A więc co z tym parawanem? Yy, — Chciałem już po niego iść, ale pani zaczęła do mnie mówić. Zmusiła się więc ponownie do kaszlu, aby wzbudzić w nim wyrzuty sumienia. Dlatego też mały książę szybko w nią zwątpił, mimo dobrej woli i miłości. Wziął na serio słowa pozbawione znaczenia i to go bardzo unieszczęśliwiło. Nie powinienem był jej słuchać, wyznał mi pewnego dnia. Nie należy nigdy podporządkowywać się kwiatom. Są tylko do oglądania i wąchania. Moja róża napełniła wonnością moją planetę, ale ja nie umiałem się tym cieszyć. Ta historyjka o pazurach, która tak mnie zmartwiła, powinna była mnie wzruszyć. I dodał jeszcze. Niczego nie zdołałem wówczas pojąć. Powinienem był oceniać ją według czynów, nie zaś według słów. Ogarniała mnie swym zapachem i blaskiem. Nie powinienem był nigdy uciekać. Dlaczegóż nie odgadłem czułości ukrytej w jej drobnych podstępach? Kwiaty są tak pełne sprzeczności. Byłem zbyt młody, żeby umieć ją kochać.